Może są jakieś pytania, uwagi, zapraszamy. Ja mam pytanie, takiej, praktycznej strony, I have a question about the practical side of God's jealousy. Okay. W jaki sposób, w praktyczny sposób Bóg objawia swoją zazdrość w stosunku do swojego stworzenia? How practically God expresses his jealousy? towards his creation. It's not just the feeling in the heart of God that he is jealous of others, of, of, of people worshipping other gods but there is some expression, practical expression of uh, his jealousy towards the Church and uh, those outside as, a, as his creation. So could you tell us a little more about how practically God expresses his jealousy? Uh, well, I think the ultimate expression of his jealousy is seen in the wrath of God, not only during the tribulation, but the eternal lake of fire. Myślę, że takim ostatecznym wyrazem tej zazdrości Boga jest Jego gniew, który jest opisany w tym okresie ucisku, ale ostatecznie w jeziorze ognistym. W liście Piotra czytamy o cierpliwości Boga, która winna przywieść ludzi do opamiętania. And when you think about patience in definition as being uh, the withholding of a pent-up anger. Tak jak mówiliśmy o cierpliwości Boga, to mówimy o tym, że Bóg wstrzymuje swój gniew. Powstrzymuje swój gniew. And you think about the time of creation till the present time i myśląc o tym w perspektywie od stworzenia do chwili obecnej then there's been a 6000 year period up to this point in time to mamy tutaj mniej więcej tysięcy lat of god's pent up jealousy or zealousness for his honor from his creation that is not being punished to widzimy że bóg powstrzymuje swój gniew gdyż ta Jego zazdrość, która wywołuje Jego gniew, jest powstrzymywana. Bóg nie wylewa w pełni swojego gniewu na swoje stworzenie, którego nie wielbi, którego nie czci, tak jak winno Go czcić. Natomiast w Księdze Objawienia od 6 do 19 rozdziału widzimy wylanie tego gniewu Bożego na ziemię. Those who are of the earth. I tutaj Boża, Boży gniew i wyraz tego gniewu jest wyrażony w tym co się dzieje na ziemi w tym okresie. I mamy to co Pan Jezus mówi na temat piekła, czy w Księdze Objawienia na temat Jeziora Ognistego, a więc tutaj mamy te obrazy Gniewu Bożego nad Bezbożnymi. Are pictures of Więc Bóg do tej pory to wszystko powstrzymuje w sobie, nie, nie uzewnętrznia tego, nie wylewa tego, natomiast to się w Bogu gromadzi, i ostatecznie zostanie wylane ze względu na to właśnie że jego stworzenie nie uznaje go za stworzyciela i odkupiciela And then just think about this for a moment. i pomyślmy jeszcze o jednej rzeczy uh, all judgment has been given unto the son. wszelki sąd został przekazany synowi in all, what does the son require in order to be redeemed? czego syn wymaga od człowieka, by był odkupiony. Only to be recognized as the one who sacrificed himself on your behalf to pay the penalty for your sin. Tego, by człowiek rozpoznał w Jezusie tego, który wydał samego siebie za Niego, żeby go odkupić z jego grzechu. And so it's a rejection of that recognition of Jesus in His redemptive work that sends somebody to hell. It's not więc w ostatecznym rozrachunku to, ta, to odrzucenie przez człowieka uznania Jezusa jako odkupiciela prowadzi człowieka do wrzucenia do Jeziora Ognistego. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że to nie grzech, ale właśnie niewiara. Brak uznania Jezusa za odkupiciela posyła człowieka do piekła. And so you notice that in the references that we looked at and there are only a few of them in scripture but they're strategically placed. I przyglądaliśmy się tym kilku referencjom biblijnych, rzeczy biblijnym, których rzeczywiście nie ma zbyt wiele, ale te które są znajdują się w strategicznych miejscach. They all focus upon one wszystkie mówią o uznaniu Boga jako Stwórcy i jako Odkupiciela. Kiedy to nie następuje, kiedy ludzie nie uznają Boga za Stworzyciela czy Odkupiciela, wtedy Boży gniew się manifestuje. Okay. So uh, what, you, what you're saying is directly directed mostly to unbelievers. Uh, how about uh, his jealousy of his own people, his church? Okay, uh, the first example that I gave tonight, or the last example that I gave tonight, was from Galatians 1. Uh, the ostatni przykład, którego którym się posłużyłem tego wieczora. Był ten fragment z listu do Galacjan, z pierwszego rozdziału. Anything that adds to faith for salvation is dishonoring to God and he's zealous to rid your thinking that you participate in that redemptive act. Wszelkie myślenie i zwiastowanie, w którym mówi się człowiekowi, że musi coś własnymi wysiłkami, własnymi uczynkami dodać do zbawienia, które zostało dokonane w Jezusie Chrystusie, ono ograbia Boga z Jego chwały. I to myślenie musi być całkowicie usunięte spośród Bożego Ludu w Kościele. Galacjanie ulegli nauce, która mówiła im, że muszą coś dodać do zbawienia, które jest z łaski w Chrystusie. And Peter began to follow those who were adding to the gospel. Peter? Peter the Apostle. Yeah. Apostoł Piotr podążał za tymi, którzy próbowali coś dodawać do Ewangelii Chrystusa. And Paul was so upset that, that he had to confront Peter in front of a I kiedy Paweł y, zobaczył, co Piotr robi, musiał go publicznie skonfrontować z jego niewłaściwym zachowaniem i ta konfrontacja Piotra publiczna no, była takim wyrazem tej gorliwości też Pawła, o czystość Ewangelii. I Paweł w ten sposób zawstydził Piotra jakby pokazując mu, że musi wrócić do Ewangelii, którą głosił sam w drugim rozdziale dziejów apostolskich. I w ten sposób Bóg wyraża swoją gorliwość o swój lud, że mamy myśleć podobnie jak apostoł Paweł myślał o Ewangelii, a nie jak Piotr w tamtym momencie się zachowywał i i wydaje się że myślał. That, uh, so bóg zachował ten list do Galacjan, tak że my dzisiaj możemy go czytać abyśmy pamiętali że próba dodawania do tego odkupieńczego dzieła Bożego jest czymś, co nie przynosi Bogu chwały, wręcz przeciwnie obraża Boga I think there's another way too and it's kind of indirect uh, it's found in Deuteronomy 6 Jeszcze jest inna kwestia, która pośrednio się do tego odnosi z Księgi Powtórzonego Prawa z szóstego rozdziału Z the Shema of Israel. Gdzie czytamy, że mamy kochać Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. So it's make God number one. A więc Bóg musi być pierwszy. And Jezus powtórzył to samo, mówiąc o tym, jakie jest najważniejsze pierwsze przykazanie. And then Paul in 1 Corinthians 10:31. I ponownie apostoł Paweł in 1 Corinthians reminds everybody that whether they eat or drink or whatever they do, they do it all to the glory of God. Mówi, że wszystko co robimy, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, mamy czynić dla Bożej chwały. So God is zealous to have Him, number one in our thoughts. A więc widzimy tę gorliwość Boga w, w odniesieniu do tego, że powinniśmy o nim ciągle myśleć. And the reality is, we can't do that. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ciągle myśleć o Bogu. Możemy ćwiczyć i możemy próbować, ale nie uda nam się to 24 godziny na dobę. Przynajmniej przez parę z tych godzin musimy spać. A poza tym wiele rzeczy, które się dzieją wokół nas, rozpraszają nas. about heaven, to, co będzie w niebie, to, us, to fakt, że tam nas nic nie będzie rozpraszać. We live in the glory of God. Gdyż będziemy żyli nieustannie w Bożej chwale. That's going to, be a new for us, to, to będzie live in an way. całkowicie nowe doświadczenie dla nas wszystkich, kiedy znajdziemy się w totalnie odmiennej rzeczywistości, w której nic nas nie będzie rozpraszać. I tak będziemy tylko zealously pursuing his honor wtedy all the time. z time. będziemy szukali ciągle jego chwały that's a practice for the future and not for the present to oczywiście praktyczne odniesienie do przyszłości a nie teraźniejszości yeah. is there another question before we close out tonight Może 10 minut jesteśmy po czasie, więc pomódlmy się i jutro się znowu zgromadzimy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za wspólny czas przy Twoim Słowie, rozważaniu Twoich atrybutów. Prosimy, byś w mocy Twojego Ducha zapieczętował w nas to objawienie, które nam dzisiaj dałeś. Abyś to wszystko, co nam przypomniałeś, co odświeżyłeś, odnowiłeś w nas, pomógł nam przekładać na nasze myślenie, zwiastowanie, postępowanie, abyś był uwielbiony w życiu każdego z nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.